Z Cieplic chciała się udać do Berlina, aby pertraktować w sprawie małżeństwa Kulewicza Jakuba z wdową po młodszym synu wielkiego elektora z domu księżniczką radziwiłówną. Jednak plany te przerwała wieść z kraju o chorobie Jana III. Zaniepokojona królowa pod koniec lipca wyruszyła więc w drogę powrotną, a jechała z takim pośpiechem, że zagnała 22 konie. W czasie odsieczy wiedeńskiej Jan III liczył 54 lata. Znajdował się wówczas jeszcze w pełni sił duchowych i fizycznych. Wkrótce jednak stan monarchy zaczął się pogarszać. Dlatego właśnie Marysieńka chciała mu radzić kąpiele lecznicze. Stopniowo u króla występowały dolegliwości, które były przez ówczesnych lekarzy rozpoznawane jako wodna puchlina, kamienie i suchoty. Poza tym od roku 1686 zaczęła mu się odnawiać rana odniesiona w młodości w czasie bitwy pod Beresteczkiem. W związku z tym monarcha powoli tracił swą dawną energię. Brał wprawdzie nadal udział w kampaniach wojennych, ale obecnie stawały się one dlań źródłem wielu cierpień fizycznych. Nie zmieniło to jednak troskliwego stosunku do żony, bo gdy w 1688 roku ona zachorowała, to Jan III przerwał jeden ze swych rzadkich pobytów w Wilnie i pędem wracał do Warszawy. Niemniej aktywność monarchy malała, co zaznaczyło się szczególnie w latach 90., w roku 1689, skończył 60 lat. Od roku 1694, a zwłaszcza kiedy wydał za mąż ukochaną córkę, stracił chęć do ustawicznych wędrówek po kraju, a nawet wyjazdów na ulubioną Ruś i prawie stale przebywał w Wilanowie, do którego bardzo się przywiązał. Wszystkie źródła podkreślają, że królowa w czasie chorób męża wykazywała dużo troskliwości. Przesiadywała przy nim całe godziny, starając się go rozerwać. Nieraz naradzała się z lekarzami, a kiedy było potrzeba, to doglądała go również nocami. W jednym z listów napisała do jego siostry Radziwiłowej, że król sypia naprawdę dobrze tylko wtedy, jeżeli ma łóżko pościelone własnoręcznie przez żonę. W tym okresie stosunki Marysieńki ze szwagierką, które dawniej różnie się układały, teraz nabrały wyraźnie serdecznego charakteru. W miarę starzenia się Jan III coraz więcej myślał o zapewnieniu Jakubowi korony. Do pewnego momentu był pod tym względem zupełnie zgodny z żoną, która jednak zawsze bardziej kochała młodszych synów, a zwłaszcza Aleksandra. Zresztą ostatnio podkreślono głębokie uczucie żywione przez monarchinę także do najstarszego syna, Komaszyński. Tym lepiej rozumiała, że pierworodny ma więcej szans, aby po ojcu zostać obrany królem. Stąd oboje rodzice, ale ojciec zwykle w większym stopniu, dążyli do wywyższenia najstarszego królewicza. Chciano przede wszystkim przyzwyczaić poddanych, że zajmuje on jakieś specjalne, choć prawnie nieokreślone miejsce w hierarchii państwowej. W tym właśnie celu Jan III po odsieczy wiedeńskiej umożliwił synowi zajęcie miasta Setiny. W roku 1679 wyznaczył go do położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Świętego Krzyża w 1687 mianował dowódcą nieudanej zresztą wyprawy na Kamieniec a w 1686 roku w czasie zawierania pokoju grzymutowskiego z Moskwą posadził obok siebie pod baldachimem ustawiając specjalny fotel koło tronu takie postępowanie drażniło opozycję także na przykład życzliwy sobieskiemu nuncjusz odradzał podobno demonstracyjne wywyższanie pierworodnego w rezultacie doszło nawet do powstania opozycyjnej grupy senatorskiej, tzw. Spisek Warszawski, która starała się porozumieć z dową po królu Michale Wiśniewieckim, Eleonorą i jej drugim mężem, księciem Karolem Lotaryńskim. Niemniej król nie zmieniał swojego postępowania, powołując się na to, że Zygmunt III podobnie traktował swego najstarszego syna, choć i wówczas Polska była monarchią elekcyjną. W ramach takiej polityki ogromnie ważnym stawało się właściwe ożenienie królewicza. Nadzieje na pozyskanie ręki cesarzówny dawno się rozwiały, a księżniczka Kondej, proponowana w roku 1684 przez Ludwika XIV, nie była dostatecznie atrakcyjną partią. Trzeźwy Jan III zdawał sobie sprawę, że niezależnie od pochodzenia, również i majątek wybranki, mógł mieć ogromne znaczenie w uzyskaniu korony. Dlatego też, kiedy 28 marca 1687 roku zmarł młodszy syn wielkiego elektora i ponownie zaistniała możliwość ubiegania się o rękę owdowiałej Ludwiki Karoliny z Radziwiłów, to zaczął o tym poważnie myśleć. Obecnie zamiary męża popierała również Marysieńka, bo córka Bogusława dzięki swemu pierwszemu małżeństwu weszła do rodziny panującej. Na przeszkodzie stała sprawa wiary, gdyż owdowiała Margrabina była kalwinką. Jednak w Warszawie zdawano sobie sprawę, że żarliwość religijna Ludwiki nie jest wielka i zostanie zaspokojona możliwością utrzymania dotychczasowego wyznania. Bezpośrednio po śmierci pierwszego męża Łówny, Sobiescy wysłali do Berlina Ferdynanda Kurlandzkiego, brata panującego księcia. Starania ich popierał także ambasador francuski. Swat napisał wówczas do Jakuba, że łatwo znajdzie lepiej urodzoną, ale nigdzie nie spotka bogatszej narzeczonej. Ludwika początkowo nie dawała zdecydowanej odpowiedzi, ale postanowiła poznać starającego się. Częściowo w tym celu zaplanowała więc odwiedzenie swoich dóbr na Litwie. Podróż tę jednak stale odkładała, a o jej rękę zaczął się także ubiegać słynący z urody książę Nojburski, młodszy brat cesarzowej Eleonory. Niemniej Radziwiłówna oświadczyła, że prosi Jakuba o przyjazd. W związku z tym 8 lipca Kolewicz zjawił się inkognito w Berlinie. Młodzi spotkali się w pałacu posła francuskiego. Odbyły się wówczas ciche zaręczyny, wymieniono pierścionki i spisano umowę przedślubną. Margrabina napisała pokorny list do Marii Kazimiery jako do przyszłej teściowej, a ta przysłała jej kosztowne prezenty. Jednak wszystko przybrało całkiem nieoczekiwany obrót, bo w trzy tygodnie po wyjeździe Jakuba przyjechał do Berlina piękny Neuburg, którego Ludwika pokochała i bez namysłu natychmiast poślubiła. Niepowodzenie Sobieskich wywołało wiele drwin w całej Polsce. Mało pomagały przeprosiny posłów Berlina i Wiednia, Neuburg był bratem cesarzowej. Wierny Janowi III wojewoda Matczyński publicznie wołał, że elektor jest nikczemnym rajfurem. Dziadek poszkodowanego, stary margrabia d'Arkien, domagał się, aby królewicz wraz ze swym wujem Malini udali się do Niemiec i tam wyzwali zwycięskiego rywala na pojedynek. Oboje rodzice odrzucili naturalnie taką formę zemsty. Jan III planował jednak w inny sposób ukarać wiarą Kulewicz miał podpis Ludwiki, że narzeczeństwo jest ubezpieczone na jej dobrach. Na tej podstawie Sobieski chciał uzyskać zgodę Sejmu na konfiskatę jej ogromnej fortuny, z której dochód miał zostać przeznaczony na utrzymanie wojska. Jednak na najbliższym Sejmie opozycja była bardzo silna i sprawę należało odłożyć. W swatach Jakuba odgrywał dużą rolę szwagier królowej de Betun, który w 1684 roku wrócił do Warszawy w charakterze nieoficjalnego przedstawiciela Ludwika XIV i będąc w dobrych stosunkach z Janem III doradzał mu w jego planach dynastycznych. Margrabia w ogóle bardzo się nad Wisłą zadomowił i wkrótce wydał za Polaków dwie córki. W rezultacie zaczął coraz bardziej brać pod uwagę interesy Polski – co ogromnie zmniejszyło zaufanie, jakim początkowo obdarzał go Wersel. Niemniej dążył on do osłabienia sojuszu z cesarzem i do ponownego zbliżenia z Ludwikiem XIV. Przebywał w Polsce do stycznia 1692 roku, po czym został przeniesiony do Szwecji, gdzie potrafił zjednać Francji wielu zwolenników. Zupełnie odmiennie zachowywał się w stosunku do Marysieńki jej inny szwagier, wielopolski. Ten Prowadził wyraźnie wrogą sowieckiemu politykę, a kiedy zmarł 15 lutego 1688 roku, to Maria Anna wolała spalić pozostawione po nim papiery, niż przekazać je komisarzom królewskim. W 1686 roku Jan III przedsięwziął wyprawę mołdawską, która jednak nie dała spodziewanych wyników. Na granicy cofające się wojska zastały prowiant, o którego przygotowanie zadbała królowa. Jan III musiał spieszyć się z powrotem, gdyż w kraju bawiło już wielkie poselstwo moskiewskie, przysłane w celu ratyfikowania pokoju podpisanego na Kremlu przez Grzymutowskiego. Obaj carowie, panowali wówczas jednocześnie przyrodni bracia Iwan V i Piotr I, już ten traktat zaprzysięgli. W Lwowie posłów podejmowano niesłychanie uroczyście, zwożąc tego powodu meble i naczynia z żółkwi i jaworowa. W czasie tych wydarzeń król wysuwał wszędzie Jakuba, sadzając go nawet obok siebie pod Waldachimem. 22 grudnia zaprzysiągł płacząc pokój, bo zrzegął się w nim prawdo do Kijowa, ale Moskwa miała za to przystąpić do wojny i odciągnąć część sił tureckich. Bezpośrednio potem poselstwo złożyło wizytę Marysieńce. Przyjęła je siedząc na tronie w otoczeniu 80 dam i nałożyła swe najpiękniejsze klejnoty. Rosjanie określali ją później jako bardzo piękną, miała 45 lat. Musiała zdawać sobie z tego sprawę, bo ich zaprosiła na nieoficjalne przyjęcie z okazji ślubu jednej ze swych panien. Pomimo złego samopoczucia, Jan III wyruszył w 1691 roku na drugą wyprawę mołdawską, chcąc na miejsce wasala tureckiego osadzić w tym kraju Jakuba. Zaniepokojona stanem zdrowia Sobieskiego, Marysieńka błagała go, aby nie jechał, i podobnie doradzało królowi wielu senatorów. Niemniej mężny monarcha nie dał się przekonać i wyruszył osobiście na wojnę. Maria Kazimiera oczekiwała z niepokojem Jana III w Nieborowie, spędzając czas na modlitwach. Rzeczywiście wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Tuż przed rokiem 1690 rola polityczna królowej znacznie wzrosła. Było to związane ze spadkiem aktywności Sobieskiego. Sytuacja ta naturalnie została zauważona na obcych dworach. Wersal na przykład, wydając instrukcje dyplomatom, polecał im zaskarbić sobie przede wszystkim względy monarchini. Ona sama uległa w tym okresie wpływom posła francuskiego Poliniaka, a w polityce wewnętrznej szukała kompromisu z buntującymi się na Litwie zapiechami, wobec których Jan III chciał być nieprzejednany. Zwiększenie się politycznej roli królowej nasiliło poza tym handel urzędami, co jednak zdarzało się i w okresie pełnej sprawności psychicznej monarchy. Tę stronę działalności małżonków dobrze ilustruje list Marysieńki do męża z roku 1680. Pamiętaj o kasztelanii połockiej, ja dostaniesz za nią 300 talarów i ja także. Rozważ też, komu dać urząd miecznika, zanim zażąda go ktoś za darmo. Trzeba jednak pamiętać, że część zdobywanych w ten sposób przez Sobieskiego pieniędzy była wydawana na cele publiczne. Tak na przykład w listopadzie 1693 roku król z prywatnej szkatuły dał Jabłonowskiemu znaczną sumę na zaopatrzenie fortez granicznych. Rządy Marysieńki były bardzo niepopularne. W kraju mnożyły się pamflety, godząc czasami w monarchę, ale znacznie częściej w jego żonę. A na Sejmie w 1690 roku posłowie domagali się usunięcia z Polski wszystkich Francuzów łącznie z Betynem, robiąc jedynie wyjątek dla ojca i brata Marii Kazimiery. Historycy wiele pisali o nierównym, kapryśnym usposobieniu monarchini. Jednak nieraz w postępowaniu jej górowało racjonalne podejście do zagadnienia, niejednokrotnie całkowicie zgodne z polską racją stanu. Wójcik Królowa była dobra i miłosierna, ale zarazem zawzięta i mściwa. W roku 1688, bawiąc w Wysocku, kiedy towarzyszyły jej tylko panny z Fraucymeru i dwudziestu żołnierzy, wykazała dużą odwagę i opanowanie. Doniesiono nagle, że tatarzy są zaledwie o mile, na tle ogólnej paniki Maria Kazimiera zachowała spokój i modliła się. Pomimo upływu czasu nadal zwinęła z urody. W okresie, gdy liczyła pięćdziesiąt lat, rok 1691, bawiący wówczas w Polsce Francuz opisał ją jako jeszcze bardzo piękną, nieotyłą o ślicznych ustach i pełnych wyrazu oczach, choć miała już wyraźnie zepsute zęby. Lubiła nadal w tym okresie dużo spacerować, a latem przemoknąć na deszczu w czasie krótkich przechadzek. Trzy lata wcześniej miała rozpocząć pewien flirt, mający wyraźnie zabarwienie polityczne. Przedtem od chwili elekcji tylko ją pomawiano o przelotne zainteresowanie się jakimś mężczyzną. Owym wybranym był o czternaście lat młodszy książe Ferdynand Kurlandzki, którego Sobieski nie znosił i usunął z wojska. Jednak nawet najwięksi wrogowie Marysieńki nie podejrzewali, że chodziło o prawdziwy romans. Flirt ów miał miejsce w okresie podróży królowej do Cieplic, rok 1687, i trwał bardzo krótko. Całkiem inaczej wyglądała sprawa z Jabłonowskim. Marysieńka poznała Stanisława Jana jeszcze jako pani Zamojska i nazywała go wówczas żartobliwie Diablonowski. Przyjaźnił się on zawsze z Sobieskim, a ona już jako królowa zbliżyła się do jego żony. Jednak w przeciwieństwie do Jana III, Jabłonowski był stale zdecydowanie profrancuski. francuski i stąd, zachowując z Parą Kulewską prywatnie dobre stosunki, w sprawach publicznych postępował tak, jak tego pragnęli kolejni ambasadorzy Ludwika XIV, wypłacający mu duże pensje. W przeddzień wyprawy wiedeńskiej został hetmanem koronnym, a po drugiej wyprawie mołdawskiej stał się faktycznym dowódcą wszystkich wojsk polskich przy niedołężniejącym monarsze. Był bardzo popularny. W lutym 1687 roku owdowiał i wówczas powszechnie zaczęto mówić o porozumieniu pomiędzy nim a królową, w ramach którego mają się pobrać po śmierci Jana III i wspólnie zasiąść na tronie. Uważa się, że Betune odbył w tej sprawie jakąś zasadniczą rozmowę ze Stanisławem Janem. Jakby coś przeczuwając, Sobieski zaczął nie lubić dawnego przyjaciela, ale mogła go tylko drażnić popularność Hetmana Wielkiego, specjalnie rzucająca się w oczy, na tle zmierzchu jego własnej sławy. Natomiast Maria Kazimiera rzeczywiście pozostawała z Jabłonowskim nadal w przyjaznych stosunkach. To ona mu zapewniła w styczniu 1692 roku kasztelanię Krakowską, pierwsze miejsce w Senacie, a w dwa lata później wydała swą siostrzenicę Joannę de Betune za jego syna Jana Stanisława. Niezależnie od tego, na ile usprawiedliwione są pogłoski o sympatii i porozumieniu z wielkim hetmanem, Ludwik XIV w swojej polityce polskiej fakt ten brał poważnie pod rozwagę. Tymczasem jednak dwór ponownie zacieśnił dobre stosunki z Wiedniem. Do takiego zbliżenia zawsze dążył Watykan, chcąc w ten sposób umocnić Ligę Antyturecką. W związku z tym papież zaproponował, żeby najstarszy królewicz poślubił Jadwigę Nojburską, najmłodszą siostrę Eleonory, żony Leopolda I. Jej średni brat odbił niedawno Jakubowi Radziwiłówne, a starszy rywalizował kiedyś sobie z kim w czasie elekcji o koronę. Jadwiga miała poza cesarzową szereg innych sióstr, z których jedna została królową Hiszpanii, druga królową Portugalii, a trzecia księżną Parmy. W rezultacie trudno było sobie wyobrazić wspanialsze parantele i one właśnie sprawiły, że i Jakub i Maria Kazimiera stali się gorącymi zwolennikami tego mariażu. Bardziej trzeźwo patrzył na te projekty Jan III, ale i on je popierał, zwłaszcza, że do tego namawiał króla jego spowiednik, ojciec Wota. Odradzał tylko de Betune, zapewniając, że królewicz może otrzymać rękę jakiejś księżniczki burbońskiej. W październiku roku 1689 cesarz wyraził zgodę na małżeństwo szwagierki. W czasie pertraktacji zmarł ojciec Jadwigi Filip Wilhelm i rokowań dokończył najstarszy brat. Traktat małżeński podpisano w żółkwi 16 listopada 1690 roku. Narzeczona otrzymała w posagu 100 tysięcy florenów, w tym przekazaną przez Leopolda I oławę na Śląsku, a Sobieski przydzielił młodym 400 tysięcy i m.in. pałac kazimierzowski w Warszawie, który miał zostać ich rezydencją. Po Jadwigę wyjechał biskup poznański, a pod Wrocławiem spotkał ją biskup Płocki-Załuski. Również Jakub witał narzeczoną na Śląsku. Ostatnią noc przed Warszawą spędziła w Ujazdowie. Stamtąd zabrały ją dwie ciotki pana młodego, Radziwiłłowa i Wielopolska, którym towarzyszyły panny de Betune. Ślubu udzielał prymas Radziejowski, a w kościele fraucymery królowej i królewiczówny pokłóciły się o pierwsze miejsca. Łuki triumfalne w Warszawie udekorowano portretami wszystkich słynnych szwagrów oblubienicy cesarza, króla Hiszpanii, króla Portugalii i księcia Parmy. Nad Wisłą puszczano sztuczne ognie, a wieczorem na zamku wysłuchano opery, do wykonania której królowa szykując wesele sprowadziła m.in. dwóch śpiewaków kastratów z Rzymu. Nowa Królewiczowa była nieładną i cichą kobietą, którą mąż wkrótce zdominował. Lubiła przebywać w Warszawie, natomiast Jakub chętnie wyjeżdżał do Oławy, gdzie czuł się ważną osobistością. Według wielu autorów spokojna Jadwiga stała się jednak powodem poważnego rozłamu w rodzinie Sobieskich, gdyż po ślubie miało dojść do popsucia się stosunków pomiędzy Marysieńką a jej najstarszym synem. Nie był on nigdy ulubieńcem matki, ale dawniej po jemu go kochała. Trudno powiedzieć, co spowodowało wyraźnie widoczną zmianę uczuć. Prawdopodobnie Jakub poczuł się teraz ważniejszy, co jego władczą matkę zaczęło drażnić, zwłaszcza, że przestał jej słuchać w wielu sprawach. Był obecnie szwagrem cesarza, a pobożna cesarzowa Eleonora, kochająca swą najmłodszą siostrę, korespondowała z obojgiem małżonków. Natomiast królowa nadal pozostawała tylko córką zwykłego szlachcica. Może też dochodziły do syna pogłoski, że Maria Kazimiera po śmierci Jana III chce sama u boku Jabłonowskiego zasiąść na tronie, co nastąpiłoby kosztem pierworodnego. Na pewno nieładny, niski, piegowaty i mający piskliwy głos Jakub... Był zazdrosny o dowcipnego, silnego i przystojnego ulubieńca królowej Aleksandra, zwłaszcza, że dla wszystkich z wyjątkiem matki było jasne, że tamten jest tylko miłym nicponiem, pozbawionym jakichkolwiek ambicji i w dodatku posłusznym starszemu bratu. Podobnie ulegał pierworodnemu i najmłodszy z synów Jana III, niezbyt ładny, ale bardzo przyjemny młodzieniec, również nie interesujący się zupełnie sprawami politycznymi. Kulowa zresztą zachowywała wobec synowej pozory i odwiedzała ją, gdy ta w czasie ciąży źle się czuła. Profesor Komaszyński sądzi nawet, że ją darzyła uczuciem. A rzeczywiście szczerze pokochała wnuczki. Kulewiczostwo nie mieli syna. Zwane w Polsce królewienkami. Najstarszą z nich, swą imienniczkę trzymała stale przy sobie i sama ją wychowywała. Wkrótce po ślubie syna Maria Kazimiera przestała być córką zwykłego szlachcica, stając się córką kardynała. Wydawałoby się, że lubiący pić i nadskakujący dworkom, od czego go nie powstrzymywał fakt, że został pradziadkiem, stary Darkie, nie posiadał żadnych kwalifikacji do godności kościelnych. Pod koniec 1695 roku nominacja została załatwiona, a uroczyste wręczenie kapelusza Odbyło się 26 lutego 1696 roku w Warszawie. Z tej okazji uczniowie kolegium jezuickiego wygłosili na zamku dialogi. W przeddzień miała miejsce prywatna uroczystość w Marywilu z udziałem nuncjusza. Nieco wcześniej w warszawskiej kolegiacie św. Jana, teść Sobieskiego, został udekorowany orderem Świętego Ducha, któremu córka wytargowała u Ludwika XIV. Pozbawiona poczucia komizmu Marysieńka dopilnowała, aby w Rzymie wybito medal przedstawiający z jednej strony ją samo, a z drugiej jej ojca w stroju duchownym, choć naturalnie nie miał on żadnych święceń. Monarchini ze zdwojoną energią zaczęła zabiegać w Wersalu o przyznanie Henrykowi Darkie dochodowego opactwa i rzeczywiście wyjednała mu dużą roczną pensję – 20 tysięcy liwrów. W chwili ślubu Jakuba królewna Teresa Kunegunda liczyła 15 lat – była to dziewczynka dość ładna, choć niska i korpulentna. Odznaczała się niewątpliwie inteligencją, znała kilka języków, dobrze tańczyła i śpiewała. Była ulubienicą ojca, do którego mocno się przywiązała. Król nazywał ją Papusieńką. Jan III chciał jej zapewnić jakiś świetny mariaż, co jednak nie było łatwe w przypadku córki monarchy elekcyjnego. Przez dłuższy czas Markis de Betune swatał siostrzenicę żony z królewiczem duńskim, późniejszym Fryderykiem IV., Drżenie, co z powodu różnicy wyznań, ale trzeba będzie zagwarantować tę rzecz jak najlepiej, martwiła się tym Maria Kazimiera. W połowie stycznia 1693 roku na przyszłego małżonka upatrzono elektora Bawarii, Maksymiliana II, Wittelsbacha, który od Teresy Kunegundy był starszy od 14 lat. Jan III poznał go w czasie odsieczy wiedeńskiej. To jego poślubiła cesarzówna, o którą ubiegał się kiedyś Jakub. Dzięki swej pierwszej żonie Maksymilian stał się bliskim krewnym cesarza oraz króla Hiszpanii, którego była siostrzenicą. Pod koniec 1692 roku młoda elektorowa jednak już nie żyła, pozostawiając mężowi jedynego syna, mającego odziedziczyć pociotecznym dziadku Hiszpanię. Pomimo, że Wittelsbach był mocno związany z Habsburgami, ostatecznie przeszedł na stronę Bourbonów, gdyż Ludwik XIV ożenił swego jedynego syna z jego siostrą. Koligacje te były więc jeszcze świetniejsze niż Noiburgów. Myśl wydania siostry za Maksymiliana II jako pierwszy poziom królewicz Jakub. Marysienka bardzo się do tego projektu zapaliła i od razu wysłała swatanemu portret córki. Okazała więcej pośpiechu, aniżeli wypadało, skrytykował ją z tego powodu poseł francuski. Do królewny polskiej zrażało elektora jej szlacheckie pochodzenie, ale postanowił wyrównać się ogromnym posagiem. Zarządzał więc zawrotnej sumy 500 tysięcy talarów, dwukrotnie więcej niż wynosił na przykład posag Ludwiki Marii. Nawet naprawdę kochający ojciec nie mógł tyle przeznaczyć swej córce. Jednak Maria Kazimiera zrozumiała, że gdy Sobieska poślubi Wittelsbacha, blisko spokrewnionego z Habsburgami i Bourbonami, to rzeczywiście musi to drogo kosztować. Opatowi Poliniakowi z zachwytem kiedyś wyjaśniła — Pewnego dnia moi wnukowie będą kuzynami wnuków króla Ludwika XIV. Dlatego też monarchini część kosztów pokryła z własnej szkatuły, przy czym zawsze lubiąca pieniądze francuska tym razem wydała wszystko co miała, aż do ostatniego grosza. W czasie toczących się rokowań, na intencje ich pomyślnego zakończenia, sowiecka spowiadała się i zamawiała nabożeństwa. Ślub per procura Teresy Cunegundy odbył się w Warszawie 15 sierpnia 1694 roku. Udzielał go prymas radziejowski, a elektora zastępował królewicz Jakub. Panna młoda miała na sobie suknię sprowadzoną z Paryża, mieniącą się od naszytych pereł i diamentów. Bal weselny otworzył Jan III, tańcząc z córką. W piątym dniu zabaw wystawiono operę włoską. Wyjazd królewny nastąpił ze znacznym opóźnieniem, gdyż w tym okresie umarła siostra królewska Radziwiłowa i należało ją pochować. Może też podświadomie Jan III odkładał rozstanie z ulubienicą. 13 listopada opuściła ona jednak Warszawę, udając się do Brukseli, gdyż jej mąż aktualnie zarządzał hiszpańską częścią Niderlandów. Podróżowała pod opieką biskupa Załuskiego i wojewodziny wileńskiej Sapierzyny, a 2 stycznia 1695 roku odbył się jej właściwy ślub z Maksymilianem. Matka dała królewnie na pamiątkę własną książeczkę do nabożeństwa. Teresa Kunegunda przeżyła z Wittelsbachem krótkie tygodnie szczęścia, w czasie których, jak pisała do najbliższych, jej mąż, i piękny, i ładny, i rozum bardzo dobry, i srodze wesoły, całe godziny klęczał przed nią i ręce jej całował, dodając, że znalazła w swoim elektorze szczęśliwość i ukontentowanie. A później długie lata zaniedbania. maksymilian II, wielki kobieciarz, wśród licznych faworyt wyróżniał piękną hrabinę Darko. Porażkę swą podsumowała następująco w liście do kulewicza Aleksandra. — Moje życie jest bardzo mizerne. Miała też jakiś żal do matki, że ta prowadziła miłą korespondencję z zięciem. Elektora bardzo kocha dla pięknych listów, co do niej pisze, a ja za nią i za wszystkich muszę cierpieć. Niewidziany Wittelsbach uzyskał tak wielki wpływ na teściową, że aż zaczęto się tego obawiać w Wersalu. Pisał do niej na przykład, jeżeli wasz majestat zastąpi mi zmarłą matkę, to nawzajem znajdzie we mnie najczulsze przywiązanie, jakiego mógłby się spodziewać od prawdziwego syna. Ta zażyłość była tym dziwniejsza, że pożycie małżeńskie pary elektorskiej stale zakłócały nie tylko jego zdrady, ale i jej kaprysy. Niechęć poddawania się zasadom etykiety nie lubi ona grzeczności, informował z żalem mąż teściową. Unikanie demonstracyjnych przejawów pobożności i nieżyczliwe traktowanie miejscowej arystokracji. Elektorowa jest... Znienawidzona w tym kraju. Maksymilian II skarżył się więc Marysieńce, że żona okazuje mu chłód i nienawiść, a jej serce jest dla mnie twarde jak diament. Poseł francuski w Warszawie donosił do Wersalu, że królowa pisząca często i do córki i do zięcia czyni wszystko, co w jej mocy, aby rozpad małżeństwa nie postępował. Niemniej Teresa Kunegunda skarżyła się młodszym braciom. — Memu utrapieniu nie masz równego. Nigdy u mnie nie pozostanie... Ani w dzień, ani w nocy. A to wszystko dla metresy, którą kocha, a mnie nienawidzi. Na ostatnim balu porwał mnie od tańców i wypchnął do sieni, łając mnie jako psa głośno, co wszyscy słyszeli. Rozumiałam, że mnie będzie bił przy wszystkich. Skarżyła się też, że jest jakby z miłosierdzia wzięta. Nieznaski nie przeszkadzały jednak, że elektorowa często zachodziła w ciąże, rodząc głównie synów. Mieszkańcy Brukseli nazywali wnuków Marii Kazimiery dorocznymi książętami, gdyż porody następowały prawie zawsze w pierwszych dniach sierpnia. Jan III był bardzo bogaty i choć królowa miała nań ogromny wpływ, to nie pozwalał jej naruszyć swoich skarbów. Rocznie odkładał do swego prywatnego skarbca 500 tysięcy złotych polskich i w rezultacie uzbierał 10-11 milionów wójcik które przechowywał w dwóch warowniach na Zamku Warszawskim i w Żółkwi. W przeciwieństwie do Marysieńki kochał bardziej Jakuba i latami w nim widział swego następcę, choć później i on zraził się częściowo do pierworodnego. Żonie przekazał za życia jedynie miejsce swego urodzenia, Olesko. Dlatego też chcąc powiększyć owe zasoby, monarchini wpadła na niecodzienny sposób zarobkowania. W początku 1693 roku Pojawił się w Warszawie nowy poseł Ludwika XIV, opat Bonaportu, Melchior de Polignac. Schlebiał on niezmiernie rodaczce i stał się jej ulubionym powiernikiem. Szeptano nawet, najprawdopodobniej zupełnie bezpodstawnie, że łączy ich bliższa zażyłość. Poseł zaproponował, żeby Maria Kazimiera podjęła się dostarczać zboże do jego ojczyzny własnym frachtunkiem, gdyż głodna i częściowo blokowana Francja nie miała floty, na przywiezienie brakującej pszenicy.